Book 2 70 70สิบเจ็ชอบอยาก c h c กคุ c อยากสคุณอยากสูบบุหรี่ไหมหยากอยากคุณอยา a สูบบุ a รี่ไ p a ห i ื Czy chciałby pan, chciałaby pani Czy chcia pan, a a p คุณอยากเต้นรำไหมหรือ a ย a กไปเดินเ a ่นไหมหร c z อยากไปเดินเล่นไหม ł a b y pani pójść na spacer? Czy chciałby pan, chciałaby pani pójść na spacer? Chciałbym, chciałabym zapalić. Chciałbym, chciałabym zapalić. Chciałbyś, z y c chciałabyś papierosa? czy Chciałbyś, chciałabyś papierosa? On, chciałby ogień. On chciałby ogień. Chciałbym, chciałabym Chciałbym, chciałabym Chciałbym, chciałabym się czegoś napić. Chciałbym, chciałabym coś zjeść. Chciałbym, chciałabym coś zjeść. Pompak pan Chciałbym, chciałabym trochę odpocząć. Chciałbym, chciałabym trochę odpocząć. Pota Chciałbym, chciałabym pana, panią o coś zapytać. Chciałbym chciałabym pana, panią o coś zapytać Pomjakkun Chciałbym, chciałabym pana, panią o coś prosić. Chciałbym, chciałabym pana, panią o coś prosić Pomjakczakun Chciałbym, chciałabym pana, panią na coś zaprosić. c h c i a ł b y m chciała bym pana, panią na co się zaprosić. Czego pan, pani sobie życzy? Czego pan, pani sobie życzy? Czy chciałby pan, chciała by pani kawę? Czy chciałby pan, chciała by pani kawę? หรือว่าคุณจะรับชาดีครับ a może w o l a ł b y pan w o l a pan, ł a b y p a n i h e r b a t ę a m o ż e wolałby pan wolałaby pani herbatę เราอยากจะขับรถกลับบ้าน pojechać do domu คุณต้องการรถแท็กซี่ไหม Czy chcielibyście, chciałybyście taksówkę? Czy chcielibyście, chciałybyście taksówkę? Pułkawy chcą telefonować. Oni chcieliby, one chciałyby zadzwonić. Oni chcieliby, one chciałyby zadzwonić. Kruńa Payty www.book2.